Poradnik konsumenta. Poradnik konsumenta, Monika Stankiewicz. Witam Państwa w kolejnej audycji. Po raz kolejny spotykamy się z naszym ekspertem, czyli powiatowym rzecznikiem praw konsumenta Zenonem Królikiem. Witam Pana. Witam serdecznie Państwa. Panie Zenonie, na dziś przygotowaliśmy temat bardzo interesujący, ale przede wszystkim bardzo ważny dla ludzi mobilnych, ponieważ nadszedł okres wiosenny, a to jest czas, kiedy nawierzchnia dróg jest bardziej widoczna, co się okazuje. Nie jest ona taka jak przed zimą, tylko jest pełna dziur i wtedy uszkadzamy sobie samochody. Panie redaktor, to jest bardzo istotna sprawa, o której chcę poruszyć, jeżeli chodzi o ten problem, ponieważ ten problem szczególnie w okresie wiosennym, on się nasila i ilość takich zdarzeń no, jest dosyć duża. Stąd też bardzo wiele osób zgłasza się tutaj do mnie, do Rzecznika Praw Konsumenta, o pomoc w tych sprawach w rozwikłaniu, gdzie Rzecznik Praw Konsumenta, co prawda, nie ma aż tego typu uprawnień zapisanych w ustawie, aby podejmować interwencje w przypadku właśnie takiej skargi. Ale istnieje również taka możliwość że ze strony Rzecznika Praw Konsumenta, iż przyjmuje takie skargi od osób zgłaszających się i kieruje te skargi do ubezpieczyciela, czyli Rzecznika Ubezpieczonych. Panie Zenonie, na początek proszę powiedzieć, w przypadku kiedy nasze auto zostało uszkodzone właśnie w wyniku złej nawierzchni drogi, co konsument powinien zrobić i tak naprawdę do kogo zwrócić się z tym problemem? W takiej sytuacji to przede wszystkim, proszę Państwa, powinniśmy dokonać sprawdzenia oznaczenia drogi. Kto jest zarządcą drogi, czyli do kogo należy ta droga, czy to jest droga wojewódzka, czy to jest droga powiatowa, czy to jest droga krajowa, ponieważ to będą nasi właściwi adresaci w przypadku dochodzenia takiego roszczenia. Następnie powinniśmy, o ile dysponujemy telefonem komórkowym, dobrze by było udokumentować w formie zdjęć występujące uszkodzenia na wierzchni. No i odniesione szkody w naszym pojeździe, czyli opony, koła, ogumienie i inne akcesoria. Dobrze by było, proszę Państwa, dla celów dowodowych zapisać sobie dane osobowe świadków, czy osoby, które z nami podróżują, przyjąć od nich oświadczenie co do stwierdzonego stanu związanego z tym zdarzeniem. Jeżeli w wyniku właśnie uszkodzenia tej nawierzchni doszło do uszkodzenia naszego tutaj pojazdu, a w wskutek poślizgu czy innej sytuacji uderzyliśmy w inny pojazd, czy też osoby odniosły obrażenia jadące z nami, czy też osoby no, będące na poboczu odniosły obrażenia w wyniku właśnie tej kwestii, o której tutaj mówimy, to powinniśmy w takiej sytuacji zawiadomić policję, poczekać na przyjazd policji, Policjanci dokładnie udokumentują ten fakt w postaci notatki urzędowej, no i sprawa jest, można powiedzieć, załatwiona, ponieważ w tej sytuacji mamy dokumentację policji, którą możemy dołączyć do naszej dokumentacji tutaj szkodowej. Jeżeli na przykład misa olejowa nam się uszkodziła, czy to nie jest dosyć trudne do udowodnienia, że właśnie przez tę dziurę to się właśnie wydarzyło, a może kierowca zbyt szybko jechał i, i to jego wina, a nie dziury? Proszę Państwa, tu jest wiele takich elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli to, co mówi Pani redaktor, uszkodzenie nastąpiło misji na skutek tej dziury, no to wiadomo, że wyciek olej, w tym przypadku nie pojedziemy pojazdem, wzywamy lawetę, przyjeżdża laweciarz, który jest świadkiem tego zdarzenia, od niego pobieramy oświadczenie... Sprawdzamy, czy ta droga była oznakowana, jeżeli chodzi o kwestię ograniczenia prędkości, bo może być sytuacja mianowicie taka, że jest ograniczenie prędkości, jest droga oznakowana, jest oczywiście w fatalnym stanie technicznym, ale występują oznakowania i ograniczenia do 20 km na godzinę, a my jedziemy 60, 70 i więcej w sumie, no to tutaj wina leży po naszej stronie. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że dany zarządca drogi nie oznakuje właściwie tejże drogi, i wskutek tego poniesiemy jakąś, prawda, stratę no to odpowiedzialność tutaj będzie danego zarządu dróg. Może się zdarzyć też taka sytuacja, na przykład są wykonywane roboty na drodze, jest akurat ta dziura polana w sumie, czy tam więcej tych dziur polanych smołą i, i ewentualnie zabezpieczonych drobnym grysem. Na skutek pobierania przez opony tych kawałków, kamyków następuje wybicie szyby, czy, czy w tym pojeździe, czy w innym pojeździe. Jeżeli ta droga nie będzie oznakowana w zakresie, uwaga, roboty na drodze ograniczenie prędkości, to w tej sytuacji, mianowicie odpowiedzialność ponosi przede wszystkim tutaj zarządca drogi. Na koniec tej audycji chcielibyśmy wraz z panem Zanonem Królikiem poinformować państwa, że oczywiście szkoda jest wypłacana z ubezpieczenia zarządcy drogi. Na tej informacji kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję za porady. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Mam nadzieję, że moje wskazówki się państwu przydadzą w praktyce. To wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, ale ten temat pociągniemy w kolejnej już za tydzień, a dokładnie będziemy mówić o tym, że jeżeli zarządca dróg nie wypłaci nam odszkodowania, bądź to odszkodowanie nie będzie nas satysfakcjonowało, to wtedy możemy z wnioskiem zgłosić się do rzecznika ubezpieczonych, ale o tym wszystkim w poradniku konsumenta za tydzień. Dziękuję za uwagę. Monika Stankiewicz, do usłyszenia. Była to audycja Poradnik Konsumenta. Na kolejną zapraszamy za tydzień.